Dobry wieczór państwo. Żeby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Że tu dla nas wszystkich euro się zaczyna. Że tu dla nas wszystkich... Robi te programy tak, jakby każda... Każdy, najmniejszy, najmniejszy. Przecinek czas, i kropka była, była bardzo ważna. I rzeczywiście, to daje rezultaty.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 proceder tego rodzaju, że określa się nazwę utworu od tego, który układał go, aranżował. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla Orłów, z Zielonej Irlandii. Coś tutaj na mnie wychodzi. Początek jest dobry. Dobra. Tylko poczekaj, od czego tutaj zacząć? Właśnie jesteśmy w drodze na Stadion Lecha Poznań, jednego z czterech gospodarzy Euro 2012, Stadion Lecha Poznań, który mógł obronić mistrza, jednak tego nie zrobił. Obok mnie jest Filip Dawidziński. Filipie, jak Ci się podoba Poznań tuż przed Euro jak Ci się przede wszystkim podróżuje po jeszcze rozkopanym mieście? Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Widzimy w oddali tłumy, które pędzą na stadion, ale muszę Cię skorygować, mój drogi redaktorze, to nie jest ten Lecha, to jest Miejski Stadion. Ach, tak, no właśnie. tak, no tak nie tak, da opatrzenia tak. no, z mojej Nie strony. da patrzenia, ale, ale to Ty prowadzisz ten program, przepraszam. Euro już za chwilę, za momencik, a Poznań dalej rozkopany. Tak. Prezydentem Poznania Ryszard grubelny, którego powinni powiesić za jego rude wąsy wstrętne. Miejmy nadzieję, że niebawem od jego papierochów trochę się zrudziły, zabrązowiały, no. ale tak. to już niedługo. Myślę, że krytyka na niego spadnie i wreszcie będzie musiał te swoje... E, rudawe wąsy e, zgolić tak. e, na znak tutaj skruchy i w ogóle powinni go zgolić oj tak, zgolić konkretnie tak, tak e, ja tu nawet słyszałem od kolegów e, z kabaretu Neonówka że e, był pomysł przeciągnięcia po prostu stadionów i dróg od Niemiec po prostu tutaj byłoby to bardziej korzystne gdybyśmy poprowadzili te drogi przywieźli stadiony może na ich lawetach, no bo wiadomo były problemy z zalaniem niektórych stadionów z murawą, ta na szczęście została wymieniona. Jak Filipie oceniasz tutaj stan murawy i szansę na ile meczów starczy ta murawa? Tak, wczoraj byliśmy, ja tutaj z ramienia nowych mediów, czyli podcastu Ty także jesteś radiowcem byliśmy wczoraj na takiej specjalnej konferencji dali nam pochodzić po tej murawie <laughs> dali nam pochodzić, ja sobie nawet kilka źdźbeł trawy wziąłem, ale słyszałem, że po euro mają zwinąć tą trawę i mają zrobić jakąś kultywację, w ogóle kosmos w każdym razie, no, trawa wydaje się całkiem prosta, równa zielona przede wszystkim, ładnie skoszona no i mam nadzieję, że lato będzie słoneczne, trawa się zakorzeni w końcu nie będą musieli jej zwijać zaraz po euro no i w sierpniu pod koniec pewnie będzie Liga znowu i do tego czasu nareszcie po paru latach Murawa na Lechu będzie na stadionie miejskim, gdzie Lech gra i Warta Poznań będzie w porządku ja tu słyszałem z kolei, że po zwinięciu tej Murawy to mają zacząć się zasiewy aby wykorzystać kompletnie ten stadion i będą tutaj areały pszenicy tudzież innych upraw aby stadion tutaj zarabiał na siebie o, tak. w trakcie tutaj tego sezonu zamkniętego. To jest dobry pomysł. Myślę, że mogliby nawet rzepak siać, bo on bardzo szybko rośnie. Ty jesteś z rodziny takiej ogrodniczo-farmerskiej. Twój brat i ty, i twoja siostra. Pamiętam, gdzieś tam pod Bydgoszczą macie wielkie posiadłości. No i Rychu, czyli ojciec. Może <głoszę> nie no może umiarkowanie. Ale... W każdym razie Rychu najbardziej lubił gorzelnie hodować, ten uprawiać. No i tak, gorzelnie. Ale słyszałem, że padła. Prowadził, niestety zbankrutowała. Mamy takich ludzi w Polsce jak e, Palący Kot, czyli e, poseł e, ruchu Palikota, który oczywiście wjechał e, na rynek e, tutaj bardzo intensywnie. Niestety już e, od e, jakiegoś czasu wiadomo, że e, Palikot swój dochodowy interes sprzedał mhm. za granicę. Tak. Ale oczywiście rzepak to jest dobry pomysł. Myślę, że możemy zrobić taką samoróbkę i Poznań jako bardzo oszczędny, porównywany tutaj do narodu Szkotów bardzo chętnie by skorzystał z biopaliw, które z tego rzepaku moglibyśmy uzyskać. Tak. Stacja pod stadionem by była całkiem, całkiem. O, o tak, myślę, że miałaby... Śmierdziałoby frytami, ale dałoby radę. Ale byłoby, byłoby coś. Tak. Tak. Dzień dobry panią. Dzień dobry Panom. Jest godzina 10.00 czasu warszawskiego, a zatem z punktualnością godną lepszej sprawy witam wszystkich Państwa z arenie serdecznie i start! Proszę o próbę głosu. To podcast nie tylko dla Orłów. Dziękuję, następny Pan. Zapraszamy Was na kolejny odcinek podcastu nie tylko dla Orłów. Minęła godzina 20.40. Halo, halo. Radio Poznań. Fala 270-30. Dobrze. Mateuszu, mój drogi, zadam Ci pytanie, jak nasze szanse na euro? Jesteśmy w grupie z ruskimi, z Czechami i z Grekami. I z grekami. Kto będzie udawał grecha, Greka? Kto będzie, mm, że tak powiem, miał szansę na wyjście według Ciebie? No, myślę, że Polacy poniesieni dopingiem na naszym pięknym Stadionie Narodowym w Warszawie mają teoretycznie szanse, Ba! Muszą ją wykorzystać, gdyż no, Jak nie teraz, to kiedy? Tak, dokładnie. Tym bardziej, że niezwykle rzadko bierzemy udział w tej imprezie, jaką jest... Jaką, jak, jaką są mistrzostwa Europy. W ogóle w jakichkolwiek mistrzostwach grupowych rzadko bierzemy udział. <słyska> tak, tak. Ale mistrzostwa Europy to są na, dopiero nasze drugie mistrzostwa Także myślę, że gdybyśmy nie byli organizatorami, to długo, długo jeszcze by czekać, aż byśmy zakwalifikowali się do tej jakże prestiżowej imprezy. Tak, szczególnie obywającej się w Poznaniu. Trzy mecze. Tak, dokładnie, dokładnie. Będziemy mieli fantastyczną obsadę, bo przecież będzie Portugalia. Boska Krystyna. Tak, tak, tak. Zobaczymy, czy uroni łezkę po którymś przegranym meczu. W każdym bądź razie na pewno będą tu wielkie emocje, szczególnie u płci, przeciwnej. Tak. Dobrze, kończymy to wejście. Jeszcze ostatnie takie hmm, Skalia Stadion Lecha jest bardzo, w zasadzie stadion miejski, na którym gra Lech i Warta, jest bardzo blisko naszego osiedla bajkowego, które bajkowe staje się coraz mniej, ale z racji tego, że, e, że bardzo jest... barwnego osiedla. Tak. Przecież wymienimy kilka nazw ulic, jakie mamy. No tak, no ty mieszkałeś na normalnej ulicy, Makarskiewicza. Ja, ja tak, mieszkałem na ulicy Jana Makraskiewicza, który to był ponoć kompozytorem Pastorałek i kolęd. Mówi się, że był tutaj dziadem słynnego polskiego aktora, znanego m.in. z rejsu, tudzież z niebo wziętych Ścisława Maklakiewicza tworzącego razem z Himilzbachem tak. wspaniały duet ale mamy tu takie perełki na osiedlu bajkowym jak Lisa Witalisa Misia Uszatka, Kopciuszka Smoka Wawelskiego, Pana Twardowskiego tak. Makowej Panienki Gullivera i Grima, tak. na której również ty zamieszkiwałeś tak, w, tak, tak, tak. w odległych więc, czasach więc osiedle iście bajkowe, mam nadzieję że nasza drużyna także będzie bajkowo grała słyszałem, że będzie można cię usłyszeć w kanale Plus sport i będziesz komentował mecze dla niesłyszących tak, zaproponowano i to rozważam opcję, na razie uczę się tutaj języka migowego nie wiem jak mi to pójdzie Myślę, że bliźniak, bliźniacy, którego ja jestem znaka, znaku zodiakalnego tutaj reprezentantem, mają bardzo tutaj rozwinięte te, tą gestykulację, także być może tutaj będzie jakaś tak. szansa zaistnieć. No i Na fonii. Kto wie, kto wie, właśnie. Tak. Dobrze, Mateusz, mówiąc to wszystko bardzo mocno, gestykuluje parę razy dotkną mojego kolana, przeszły ciarki kończymy to wejście i, i zapraszamy na euro, Ale zapraszamy na dalszą część. Jeszcze może tutaj powiedzmy, kto oprócz nas, kto oprócz nas może wyjść z grupy? Otóż no Czesi wielki kryzys, oni chyba jednak postawili na szukanie tych nowych talentów w hokeju, ich narodowej dziedzinie. Grecy, no cóż, Grecy to może być dla nich ten mundial taką odskocznią narodowego kryzysu który poruszył całą Unię Europejską, ale także resztę świata. No i w końcu Rosjanie. Rosjanie niezwykle zawsze groźni. Oni tu mogą pokusić się też o wyjście z grupy ba, nawet o ćwierćfinał, bo pamiętamy, na poprzednich mistrzostwach byli bardzo, bardzo wysoko. Nie zapominajmy też, że Rosjan prowadzi Ehm, trener Putin. T, tro, Putin ich zwierzchnik tak jest, ale ym, prowadzi trener o bardzo dwuznacznym nazwisku Dick adwokat. Co, co wiąże się z, ze spożyciem tak, e, wysokoprocentowych wysoko tak. tronków tak. e, natomiast jeśli czy chodzi o imię do... czy, się to... spytam, czy jak widzimy z grupy na kogo trafimy? na kogo możemy trafić tego y, nie chciałbym mówić bo to są zbyt dalekosiężne plany <śmiech> także może Czy mówisz, skupić? że będą trzy mecze y, tak będzie mecz y, przede wszystkim mecz otwarcia y, mecz y, o wszystko i y, nie wiadomo w której fazie mecz oczywiście o honor tak. y, które to mecze najbardziej lubimy tak a jeśli chodzi o y, finał y, kogo tutaj upatrujesz jako faworyta Myślę, że może być Hiszpania... Nie wiem, jak to w grupach jest podzielone, czy jest taka szansa, ale myślę, że może być Hiszpania na przykład z... Może z Niemcami. Z Niemcami, Był, tak myślę, to, że Niemcy by wygrali. Byłby to rewanż za mistrzostwa świata ostatnio hmm. odbywające się przecież na terenie RPA. Tak, tak. Myślę, że w tym wypadku może być ostro, ale Niemcy jak zwykle wyjątkowo ładnie grają i wyjątkowo myślę, że mają szansę, no bo całkiem mi się ta gra klei, pomimo tego, że nie ma pięknego Klinsmana i różnych innych chłopaków, którzy ze zwie, wiewnymi grzywami tak. i dywanami, tak. u których była y, moda no, tu i ówdzie, bo, f... W ówczesnych czasach. Tak, ale od kiedy Niemcy mają więcej kolorowych w swoim zespole lepiej grają. Tak, tak. Szczególnie tutaj zawodnik bardzo mi się podoba i z nazwiska i tutaj wizualnie Kakao. Kakao, nie wiem. Bez osobistych wycieczek. Próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery. Próba mikrofonu. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji. Krótko mówiąc, a przepraszam, czy można? No oczywiście. Oczywiście można. Kochanie, pani, krótko mówiąc, nasze długie życie zawdzięczamy y cukrowi. Cukrowi. No więc jak Państwo słyszeli, nasi bohaterowie zawdzięczają swe długie pożycie cukrowi. Cukrowi Jakie? w pudrze, bo ten facet zamiast dać. rozumiem. A więc jak słyszeli Państwo, nasi bohaterowie żyją ze sobą długo i szczęśliwie dzięki cukrowi w pudrze. Cukrowi pudrze. A więc jeszcze raz sprawdziło się znane hasełko, że cukier lepiej. Żeby. Lepiej to znaczy scale. Bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo est? Właściwie dopiero wchodzę w życie, którego nie znam. Jest ono dla mnie wielką zagadką. I mimo, że jestem tak bardzo go ciekawa, nienawidzę go, bo obserwuję, co robią dorośli. Nieraz siebie nie poznaję, postępuję inaczej, niż sama pragnę chyba dlatego, że ja tylko przystosowuję Serdecznie witamy dzisiaj w dzisiejszym odcinku dotyczącym Cześć Rozmawiamy z Anną, która jest z, ka z Kalisza. Chciałbym się spytać, jakie mecze i kto będzie grał w Kaliszu? W Kaliszu na dobą sprawę będziemy grać w a nie w piłkę nożną, bo sz Szczepiorniak musi... Tam w Kaliszu Szczepiorną, to my tylko w Tak Nie wiem, czy poznajecie ten głos Anny, to kiedyś dawno temu był taki podcast z Glasgow i Anna swoim takim pięknym takie nie mówi R, mówi tak ładnie i ten i ona wtedy... To się nazywa wada wymowy. No tak, w podcaście to właśnie próbuje uniknąć wad wymowy, ale w tym wypadku wymowa jest bardzo kusząca. I pamiętam, że szliśmy sobie przez ja Glasgow... Kusząca. Ale kogo? Twoja. Tak, i w każ... dla mnie. Dziękuję bardzo. W każdym razie, szliśmy sobie Glasgow. No, Było nie, mi... Mi mówić nie, ja nie mam w moim nazwisku ani imieniu R, moja droga. Czekam się, wiesz, ogóle, wobec mojej mam, <grywa> mam zawsze problemy z wymową i L. Tak, więc teraz z Filipa zrobimy Filip. Filip. Nie, nie, nie, nie, żeby nie wyszedł Fircyk. <grywa> Ale to i tak, <grywa> to musz <może> być Fircyk. tak. <grywa> Anna pochodzi z Kalisza. Jak wspomniałem, my rozmawialiśmy z nią dwa lata temu w Glasgow. Pamiętam, szliśmy sobie pięknym parkiem przy uniwersytecie wydalając z siebie powietrze, które parowało. Czyli była temperatura mniej więcej minus jeden, minus dwa, minus trzy. Pomimo tego, szkoci kupowali sobie lody w budce w niedzielę. Owszem, tak było. Tak było, pamiętam dokładnie. Usiedliśmy potem nad rzeką Firf, czy jak ona się tam nazywa, czy nad nazy Clyde Firf. Bonnie i Clyde, rozmawialiśmy o różnych rzeczach. No i od tego czasu zostałem najlepszym ulubionym kolegą Anny, co wnioskuje z tego, że czasami pisze do mnie e-maile i różne inne y, gu, głupotki. No i dzisiaj siedzimy w Poznaniu, Anna z Kalisza, ja z Poznania, przed Euro chciałem się spytać właśnie z tym szczypierniakiem, jakie macie drużyny w Kaliszu? E, drużynę szczypierniakową 1 i drużynę szczypierniakową 2. Rewelacja, już wszystko wiemy, jak <śmiech> wygląda sport w Kaliszu. Anna dojdzie się oczy mocno po kilku winach, ja jestem trzeźwy całkowicie i, i kończymy to dzisiejsze wejście z Anną, która no, nie udzieliła nam odpowiedzi, na jaką czekaliśmy. Ona jest bardzo nieśmiała. Anna jest nieśmiała, ale ściemnia. Nie, nie e... Czuła się ściemnia, o? Największych gościemniacza życzę po tej Polskiej. Nieprawda Anna najbardziej dwa lubi lata, ściemniać, podczas igrzysk olimpijski. Dwa lata, dwa lata praktyki przez e Tak. Ciemniamy tak, na całego. Tak, ale spotkaliśmy o, się, spotkaliśmy się po, dwu, po dwóch latach, dalej mamy wspólne tematy, dalej się lubimy, dalej Anna uważa. Nie mamy wspólnych tematów, bo Piri... Filip nawija po prostu non nie da, puszczając nie da głosu. Nie, nieprawda. Ja po prostu m, siedzisz i nie mówisz, a ja nie lubię ciszy. Nieprawda. Nieprawda. <śmiech> Powiedziała Anna, nieprawda. A ma nie lubisz <śmiech> ciszy. <śmiech> Dobrze, kończymy to wejście. Anna jest pod wpływem alkoholu. Ma, a, muszę wam Anna powiedzieć, że wyglądał. muszę wam powiedzieć, że Anna wygląda o wiele, wiele lepiej I nie to, że wyglądała źle, ale wygląda o wiele, wiele, wiele lepiej niż dwa lata temu. Więc do Filipa. Dobrze, to tyle. Wracamy po <grymne> chwili. Halo, Halo, Radio, Hala dwieście siedemdziesiąt trzydziestoletnia. Tury, ty, takie czułe, suchy z już zasnuły. Naszych palców z kranyduły, w kąt ciśnięte nasze buty, a na krześle ma kielicha. Jestem cała w twoich rękach. Ściany białych, chrób. Ale tutaj, nawiązując do tej uprawy na stadionie miejskim w Poznaniu, przyszła mi na myśl jeszcze, jedne, jeszcze jeden pomysł. Otóż moglibyśmy zasadzić kartofle. Kartofle... Co? Tak, Poznaniu pyry? Tak, kartofle zwane oczywiście poznańskimi pyrami. To mógłby być taki znamienity symbol naszej tutaj i gospodarności, i, i, i, i, i, i pamiętajmy również, że z pyrów, czy też z kartofli ziemniaków, wychodzi znakomity spirytus tudzież wódka tak chętnie spożywana na terenie całej Polski a którą również moglibyśmy przekupić Rosjan, być może tutaj do bidonów i wlać że o, niby to płyn regeneracyjny właśnie, no i za nie moglibyśmy spokojnie wyszli ja, ja posunąłbym ja się nawet dalej, stadion w Amsterdamie ma wysuwaną płytę trawiastą poza stadion i ta płyta sobie tam elegancko na tym pod, za tym stadionem jakby rośnie jak, jak się nie gra a wtedy pod tą płytą właśnie mogłyby być te ziemniaki, które... Płyta by była odsuwana na przykład, yy, wiadomo, jak nie ma meczy, a jak jest mecz pół godzinki przed meczem, trawa wjeżdża na boisko, tak. pół godziny po meczu wyjeżdża i, że tak powiem, dwie godzinki bez słońca dla ziemniaczków, to nie by był problem. Doskonały Myślisz, pomysł. Myślisz, że to by mogło zadziałać, nie? Doskonały pomysł, tym bardziej, no. że mają dobry system nawadniania, co Pyra y, oczywiście bardzo lubi. Tak, Pyra lubi dużo wody, pyra, nie lubi, nieporządku poznański Ornung ma zain tak to wygląda, Mateusz jeszcze jedno pytanie chciałem się spytać jak praca w telewizji jak komentowanie właśnie sportu jak to u Ciebie wygląda i w czym czujesz się najlepiej bo Mateusz jak wspomnieliśmy Kanal Plus Sport komentuje ostro, zresztą słyszycie, że, że ma dane. No, Ja najbardziej lubię przeprowadzać wywiady przede wszystkim. Z komentarzem to. A może powiesz tą historię, jak, jak robiłeś praktyki parę lat temu i z, naszymi, z kwiatem naszej trenerskiej no, myśli robiłeś wywiad? Miałem, miałem przyjemność robić wywiad z trenerem reprezentacji Polski na turnieju Mistrzostw Świata. A to nie Korei był trener Japonii? Japonii? tu taka mała kapa z mojej strony podczas wywiadu trener Engel o którym mowa trochę się obruszył, ale po chwili rozmowa toczyła się dalej był bardzo zadowolony z mistrzostw Europy na którym mieliśmy okazję wtedy przebywać, również zabrał głos trener Piechniczek również był zadowolony postawą polskiej reprezentacji do lat 18 także upatrywali w niej tutaj wysoki potencjał miejmy nadzieję, że jeszcze będzie okazja podziwiać tych młodych, walecznych młodzianów w akcji i później w reprezentacji tak, tak to bywa, Mateusz wciąż się uczy. Mateusz w ogóle jest bratem mojego najlepszego kumpla z Poznania. Kumpel do radia się nie ciągnął, Mateusz od zawsze gdzieś tam mówił, do do Dawidziok, pożycz mikrofon i zawsze coś tam nagrywał. Studia dziennikarskie i oraz słyszałem, że też miałeś studia a propos przepraszam, a propos rolnictwa, czyli pędzenia ziemniaków. Nie było nic takiego, nie, nie było nic takiego. To się skończyło na średnim szczeblu polskiej edukacji. Skończyłem liceum agrobiznesu z takim bardzo pięknym tytułem technik, pęcacz. <grywa> technik, agrotechnik, specjalność ekonomista, w czym muszę zdementować. Jestem bardzo słaby. Noga z matmy, noga z fizy, noga z chemii, co zresztą zawsze wpajali mi nasi nauczyciele sławni. Noga popoznańska, no, noga popoznańska <grywa> po znaczy cienias. E, tak, tak, tak, dokładnie tak. zatem kończymy ten dzisiejszy podcast i cóż, lecimy na mecze wczoraj byliśmy na konferencji jeszcze jedno, jak doping bo bilety drogie nie wiem, czy tylko ważniacy będą na meczach, bo tak wyszło, że prawie nikt z moich znajomych biletu nie wylosował. No dwie trzecie jest oczywiście z delegacji PZPN. To bardzo taki ciepły temat w Polsce. Nie znam nikogo, kto by bilet wylosował z moich znajomych. Ja też również. Cała moja rodzina się zalogowała. Nikt nie wygrał. Natomiast dostałem propozycję kupna Biletów za 3000 zł na wyjazd na daleką Ukrainę. Mecz jakiś nudny, Chorwacja, nie wiem, z Francją czy coś w tym stylu. No, niestety omieszkam, jednak skorzystać z tej propozycji ale jeśli chodzi o kibiców mamy fantastycznych widać to po siatkówce, po piłce e ręcznej i oczywiście mm, Europa zobaczy potencjał jaki tkwi w polskim kibicu to nie tylko rozruby nie tylko chuligaństwo ale wspaniały doping i atmosfera tak, w meczu o honor. Tak, tak, za dwa tygodnie niecałe. Oj tak. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia Dziękuję, na antenie ja Kanal Plus dla niesłyszących. <głosy> Pozdrawiam. Spróbuj, spróbuj synchronizować ruch nogi i głowy i zmieścić to w jednym rytmie. Jednocześnie podniesienie nogi i głowy do góry, utrzymanie tego w jednym rytmie. Ale głowy tak samo. Tak, i opuszczenie. I. Refleksja na dziś. Upływa szybko życie, upływa szybko życie, upływa szybko życie, upływa szybko życie, upływa szybko życie. Wydaje mi się, że możemy sobie wszyscy nawzajem pogratulować. Dziękuję. My tutaj, no i tam opinia sportowa, która wiem, że na pewno trzyma kciuki za nami, była bardzo blisko nas. No, udało nam się, wyszło, cel osiągnęliśmy. Teraz będziemy się martwić, co dalej. My musimy tak mormorando, na spokojnie, po już mistrzostwa świata blisko Będzie wielka gra Ludzie mówią, ludzie wierzą Polska szansę ma Na boiskach Nasi chłopcy chronią się jak lwy Długi przerzut Szybka centra Oni albo my, A ty się, bracie, nie denerwuj Tam lubański gra Nerwy swoje zwiąż na supeł Obok tej nie ma A ty się, bracie, nie denerwuj Damy tylko dłonie nie ściśnij Mocno sprawdzą nam się a ty się bracie nie denerwuj, nie żałuj gardła dziś, tylko ginał złotą nikę, wygra Kimka nie jest okrągła, kilka jest kaciasta. Łatwiej stracić kola niż go w pić. Trudny wszystko dzisiaj przyzwania. Szansa to trzy lata, dziennikiem słońcu chci. Na sektorze numer siedem siedzi, Jacek Gmoch z jego banku informacji. Szczęście wyjmie los, obok niego jak dyrygent, trener górski siadł. Grajcie z zębem, ale fair play nie poskąpię, brat, a ty się, bracie nie denerwuj, tam lubański gra. Nerwy swoje zwiąż na supeł, obok tej nie ma. A ty się, bracie, nie denerwuj, damy pokaz gry. Tylko dłonie ściśnij, mocno sprawdzą nam się nich. A ty się, bracie, nie denerwuj, nie żałuj gardła dziś. Wielki finał złotonikę nikę wygra lepszy z nich. Tomaszewski w pięknej akcji piłkę wybił znów. Łoski trener, mama mija, graczy zmienia dwóch. Już do końca kilka sekund sędzia sprawdza czas. Na okęciu ich spotkamy, nie żałujcie, brat. A ty się, bracie, nie denerwuj, tam Lubański graf. Nerwy swoje zwiąż na supeł, obok tej nie ma. A ty się, bracie, nie denerwuj, damy pokaz gry. Tylko dłonie ściśnij, mocno sprawią nam się stry. A ty się, bracie, nie denerwuj, nie żałuj gardła dziś. Wielki finał, Złotą Nikę wygra lepszy z nich. Wielki finał, Złotą Nikę wygra lepszy z nich. Wielki finał, Złotą Nikę wygra lepszy z nich. Żeby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Halo, halo. Radio Kustanie. Fala 270, tysiące. Dobranoc Państwu.